Kurs o asertywności prowadzony przez Andrzeja Burzyńskiego. Część druga, asertywność a emocje. Wiecie, zanim zaczniemy mówić o emocjach, które są ważną częścią naszego w ogóle życia, tak? Ludzka psychika składa się z trzech takich elementów. Z rozumu, którym myślimy, porządkujemy nasze myśli. Z woli, którą podejmujemy decyzje. I z emocji, którymi odczuwamy i które są takim wewnętrzną siłą do zrobienia czegoś. Zobacz, jak inaczej, jak emocje wpływają na wszystko, jak inaczej mija czas, kiedy, nie wiem, siedzisz przed wizytą u dentysty i boisz się, a kiedy spędzasz przyjemnie czas, będąc na imprezie ze swoimi znajomymi. Zobacz, jak emocje, kiedy jesteś zniechęcony, znudzony, i masz zrobić najprostszą czynność, to robisz ją, rozpraszasz się, wchodzi na Facebooka, gdzieś, twoje myśli krążą, a kiedy coś cię bardzo interesuje, jak wtedy po prostu robisz te rzeczy i te emocje są zupełnie inne. Emocje są ważną częścią naszego życia i o tych emocjach będziemy mówić, ale pamiętaj też, że emocje biorą się z tego, jak widzimy rzeczy. Tak, że, e, Wiesz, ba bardzo drastyczny przykład, który gdzieś niedawno wyczytałem, e, to sytuacja jest jakby tam z lat 50., -tych, 60. -tych, pewien misjonarz gdzieś tam jadąc do plemion, które gdzieś żyły sobie z dala od cywilizacji i będąc wśród tych plemion, któregoś razu przyszedł i zobaczył, że bo ktoś mu o tym powiedział, że jest taka, taki kanion, gdzie matki przychodzą i pierwsze dziecko, które się urodzi, zrzucają w ofierze dla jakiejś tam bogini. No i on był przerażony, tak? I kiedy przyszedł i zobaczył, że rzeczywiście jest tam taka matka z małym dzieckiem, przyszedł i mówi, oddaj to dziecko mi. Ja ci zapłacę, ja cokolwiek, ale nie zrzucaj go. Ona wzięła to dziecko... Przytuliła do siebie i powiedziała: Nie, muszę rzucić. Moje sumienie mi na to nie pozwala. A on powiedział tak, a moje sumienie mi nie pozwala, żebyś tam to rzuciła dziecko. Widzisz, yy, pokazuje to na drastycznym przykładzie, ponieważ one najlepiej pokazują te drastyczne przykłady. Zobacz, matka, miłość matki do dziecka, czyli wydaje się jedna z największych miłości. Czyli jak bardzo można swoimi poglądami, że ok, muszę tak zrobić, bo ta bogini tego ode mnie oczekuje, jak bardzo można zagłuszyć swoje emocje. Tak? I ten człowiek, który przyszedł i tam stanął i też wiedział, że jeżeli on odbierze to dziecko, tej kobiecie, to ona może powiedzieć współplemieńcom i oni go zabiją i zginie w strasznych torturach. Jednak jego myślenie było inne i inne były jego emocje. Więc Zanim powiemy o emocjach w asertywności, to chcę powiedzieć o pięciu fundamentalnych prawach człowieka yy, według doktora psychologii i profesora psychiatrii Herberta Fensterheima. Podam te pięć przykładów, ponieważ one są ważne, one ustanawiają pewne takie normy, pamiętasz, w dziedzinie rozumu, potem będziemy mówić o emocji, ponieważ nasza wola, czyli to, co decydujemy i robimy, jest wynikiem naszego sposobu myślenia i naszego sposobu odczuwania. A więc pierwsze prawo, o którym on mówił, jest następujące. Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć, dopóki twoja działalność nie rani kogoś innego. Ok, pamiętasz, to jest dosyć podobne do jednego z punktów, o którym mówiliśmy w części pierwszej, ale jak każdemu z tych czterech rzeczy chciałbym poświęcić trochę czasu. Masz prawo do wyrażania siebie. tak? Wyrażanie siebie może być w różnych sposobach, i ja on tutaj wymienia swoje opinie, ty, czyli Twoje poglądy. I oczywiście ten złoty środek, tak? czyli to jest tak, że masz prawo powiedzieć, ja uważam tak. Tyś możesz powiedzieć, ale większość uważa inaczej. Tyś możesz powiedzieć, rozumiem, ale moje zdanie jest inne. Ale też nie chodzi o to, że mówisz, ja uważam tak, a kto uważa inaczej jest głupi? No nie, wiesz, to, to też nie jest w porządku. Masz prawo do wyrażenia swojej opinii. Zawsze i wszędzie. Czasami ludzie właśnie próbują ośmieszyć, szczególnie kiedy przyzwyczailiśmy ich, że nie jesteśmy ludźmi asertywnymi w jakichś dziedzinach, a oni zaczynają... Yy, widzieć, że my się zmieniamy, że zaczynamy być asertywni i Nie, o taki drobiazg będziesz się kłócił. Czy to w ogóle ma znaczenie? Tak, dla mnie ma znaczenie. Tak, dla Ciebie to jest drobiazg, dla mnie to jest ważna sprawa. Ważna sprawa, naprawdę, to, że wziąłem Twój kubek w miejscu pracy, to jest ważna dla Ciebie sprawa, że nie umyłem tego kubka, to jest ważna? Tak, dla mnie to jest ważne. Wyrażenie swojego zdania, swojej opinii, tak? Drugie, wyrażanie swoich potrzeb. Każdej z tych rzeczy będziemy się przyglądać jeszcze w tej części, gdzie będziemy mówić o technikach, ale już teraz sygnalizuję, ponieważ z różnych stron patrzymy często na te same rzeczy, potrzeby. Często musimy zobaczyć, jakie są nasze prawdziwe potrzeby, bo to, o czym często mówimy, to są strategie typu nie odzywaj się do mnie w ten sposób. A ktoś mówi, ale co jest w tym złego do ciebie, że mówię zdrobniale? Pamiętam, kiedyś prowadziłem taki warsztat i wziąłem jedną osobę, poprosiłem ją, żeby usiadła i że z nią chciałem popracować publicznie, a grupa się miała przyglądać. I ta osoba do mnie, w trakcie warsztatu przeszliśmy wszyscy na ty, na czas warsztatu, i ta osoba do mnie mówi, panie Andrzeju, a ja mówię, no wiesz, umówiliśmy się, że będziemy mówić sobie na ty. I ta osoba mówi, dobrze. I mówi, mówi coś do mnie i w pewnym momencie mówi, dobrze Andrzejku. I ja mówię, stop. Przeszliśmy na ty. Ani nie mów do mnie przez pan Andrzej, gdzie stawiasz mnie wyżej od siebie, ani nie mów do mnie Andrzejku, stawiając mnie niżej od siebie. Tak jakbyś traktował, traktowała dziecko. Mów do mnie Andrzej, bo tak mam na imię. I to jest właśnie to, yy, że to, ta osoba mówi, nie rozumiem, co jest w tym złego, przecież to było takie żartobliwe. I ja mówię, tak, to było żartobliwe, ale to jest trochę tak, że jeżeli ja ci w tej sytuacji na to pozwolę, Warsza trwa dwa dni, to jest pierwszy dzień i pierwsza sesja warsztatowa, to jeżeli ja na to pozwolę jednej osobie, to daję sygnał, że inne osoby też mogą sobie na to pozwolić. On mówi, no dobrze, no ale co jest w tym złego dla ciebie, bo ja naprawdę nie widzę w tym nic złego. Ja mówię, tak, dla mnie to jest brak szacunku. On mówi, ja tak nie uważam. mówię, masz prawo tak nie uważać, ale ja tak uważam i to dotyczy mnie, dotyczy twojego zachowania względem mnie, więc proszę, żebyś to uszanowała. Więc masz prawo do wyrażania swoich opinii, do swoich potrzeb i swoich uczuć. Masz prawo powiedzieć, jak się czujesz. No, z uczuciami, dlatego tutaj poświęciłem osobny moduł. Z uczuciami to często jest pokręcone w naszym życiu, sam wiem. Ja przez lata myślałem, że nie mam żadnego wpływu na swoje emocje, uczucia. Po prostu tak się czuję i co na to zrobię, na co na to poradzę. No oczywiście. Y to, że się budzę i wstaję w stanie depresyjnym, ja wiem na przykład jak się zmienia pogoda i taka bardziej deszczowa się robi, to wielu ludzi ma, ja też, że mi się tacy depresyjni, ale ja wiem wtedy, to nie jest tak o, jestem depresyjny, dobra, to puszczę sobie jakąś radośniejszą muzykę na początek dnia, to poczytam coś, co mnie podniesie na duchu, ale nie będę się poddawał temu stanowi, tak? A kolejna rzecz, to jest taka, że czasami ktoś, nie wiem, dziecko się przewróci, zaczyna płakać i bierzemy i mówimy, o nie, płacz, nie płacz, nie płacz, tak? Albo nie obrażaj się na niego, on już taki jest, to już w wypadku dorosłych, tak, albo no co się tak złosisz, przecież nic się nie stało. Hm. Widzisz, kto, ktoś już może, może tak jakoś się zachowywać. I teraz mówimy, nie obrażaj się na niego, nie czuj się urażony. No nie, nie możemy powiedzieć, żeby on się tak nie czuł. Możemy powiedzieć, rozumiem, że czujesz się urażony, ale weź pod uwagę. Tak? Yy, możesz powiedzieć, rozumiem, że się złościsz, ale zobacz na to z mojego punktu widzenia, uszanujmy emocje. Możesz powiedzieć, no ale to takie drobiazgi, czy naprawdę te muszę powiedzieć, rozumiem, że się złościsz, czy powiedzenie, nie złość się, to jest duża różnica. Ktoś kiedyś powiedział tak, że inteligencja to jest zdolność dostrzegania do subtelnych różnic. Im bardziej jesteś inteligentny, tym bardziej subtelne różnice potrafisz dostrzec. I teraz, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak asertywność, umiejętności miękkie, musimy dostrzec pewne subtelności. Asertywności nie wystarczy, że ja Ci powiem, słuchaj, podstawowa technika asertywności polega na czterech elementach, raz, dwa, trzy, cztery, bo jest taka i do niej dojdziemy, ale to jest za mało, musimy na to patrzeć z różnych stron, między innymi od strony emocji. A więc pierwsze prawo, masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć, dopóki to nie rani kogoś innego. Drugie prawo. Masz prawo do zachowania swojej godności przez asertywne zachowanie. Uwaga. Nawet jeśli rani to kogoś innego, dopóki twoje intencje nie są agresywne, lecz asertywne. Muszę powiedzieć, nie rozumiem, o co chodzi. Dobra, więc przykład. Załóżmy, że ktoś ciebie obraził publicznie w internecie, poza internetem. W mediach, jakiś typu telewizja, radio, obraził ciebie. I ty mówisz: O nie, żądam publicznych przeprosin. A on mówi: A, no, spadaj, tak? Nie będę cię przepraszał. Co możesz wtedy zrobić? To, co możesz wtedy zrobić, możesz go podać do sądu. I ktoś powie, No, jak podałeś mnie do sądu? Co teraz inni pomyślą, że ja będę sądzony jak jakiś kryminalista, jakoś przestępca? ale twoją intencją nie jest agresja zemścić się na nim, tylko asertywność, czyli naruszyłeś moją godność. Dlatego domagam się czegoś. Więc asertywność to nie są takie ciepłe kluchy, że okej, okay, ja tylko będę się starał, żeby tylko nikogo nie dotknąć. Asertywność to jest powiedzenie twardo, nie pozwolę przekroczyć swoich granic. Jeżeli chcesz przekroczyć moje granice, to sam ponosisz konsekwencje. Jeżeli wchodzisz na pole minowe i wiesz, że to jest pole minowe i było napisane, że to jest pole minowe i wchodzisz i natrafisz na minę, to jest twój wybór, twoje ryzyko. Jeżeli ja ci mówię, nie pozwalam na pewne zachowania, a ty robisz je, to będziesz ponosić konsekwencje, ponieważ na pewne zachowania nie pozwolę. Później będziemy mówić, jak to robić, jak wprowadzać te konsekwencje w życie, ale teraz chcę pokazać, że obrona swojej godności jest jedną z najważniejszych rzeczy. Odwołam się tutaj do czegoś, co często jest takim nieporozumieniem, tak? Sam identyfikuję się z chrześcijaństwem, tak? Jestem chrześcijaninem, to nie będę tutaj teraz mówił o chrześcijaństwie, o duchowości, o religii. Natomiast chcę powiedzieć taki przykład, żeby coś wytłumaczyć, tak? Z punktu widzenia Biblii, coś jest często niezrozumiane. Jezus powiedział tak, jeżeli ktoś uderzy Cię w jeden policzek nadstaw, mój drugi. Tak? I niektórzy myślą, że to jest dosłowność. Mam argument silny na to, że to nie jest dosłowność. Pamiętam, jak lata temu pracowałem w takim ośrodku odwykowym, to był chrześcijański ośrodek i codziennie rano czytaliśmy jeden rozdział Ewangelii i każdy mógł się wypowiedzieć na ten temat. To akurat była wiosna, tak yy zbliżało się lato, i jeden z tych pacjentów, który tam był, był taki właśnie kąśliwy na, na, na to, że te rano była czytana Ewangelia, zawsze się starał jakiś tam czymś dowalić albo znaleźć coś, co by, z czego można się pośmiać. No i tam był czytany ten, bo w tym samym fragmencie, gdzie jest, jak ktoś się uderzył w jeden policzek, nastawi drugi, jest też napisane, jeżeli ktoś patrzy na niewiastę porządliwie, lepiej, żeby sobie wydubał oko. Tak? No i teraz ten. Człowiek mówi, no wiecie, teraz te kobiety chodzą tak prawie rozebrane, no jak tu nie patrzy nie, yy, tak niepożądliwie na nie. No powiedzcie chłopy, ale tak nie, że tam Bóg, jakaś modlitwa, coś, tylko tak, tak, tak czysto po chłopsku. I jeden mając już dość tych jego takich ciągłych zaczepek, odwrócił się i mówi, stary, tak wprost, tak po chłopsku, tak, wydłub sobie oko, a najlepiej dwa. I oczywiście wszyscy się pośmiali, ale zobaczcie, nikt nie rozumie tego dosłownie, wydłup sobie oko, a nagle ludzie rozumieją, że nadstał drugi policzek, to znaczy dosłownie. Jeżeli ktoś mówi, no dobra, jakieś tam rozważania, ale nie wiadomo, co autor miał na myśli, czyli Jezus, ja mogę powiedzieć, co Jezus miał na myśli. Po prostu dlatego, że kiedy Jezusa złapano i był sądzony przed sadhedrynem mm, i to było na zasadzie udowodnij, że jesteś niewinny, a on powiedział, to udowodnijcie mi winę i dostał wtedy w twarz, to powiedział tak. Nie nastawił drugiego policzka, tylko powiedział, jeżeli źle powiedziałem, popraw mnie. A jeżeli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Staną w obronie swojej godności. Więc to jest ważne, żebyś stanął w obronie swojej godności i nie patrzył na to, jak ktoś się poczuje, czy coś zrobi. Jeżeli ktoś przekracza twoje granice i nie, nie pozwala ci być sobą, masz prawo do asertywnych zachowań. Trzecie. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb, dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić. To jest jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy. Mnie to bardzo poruszyło, że prawdziwa przyjaźń, i mam takie trzy osoby, o których mogę powiedzieć, że naprawdę są moimi przyjaciółmi, że prawdziwa przyjaźń polega na tym, że ty możesz poprosić o wszystko przyjaciela, ale kiedy on ci odmówi, ty, wasza przyjaźń nic na tym nie traci. Możesz przyjść do przyjaciela i powiedzieć, stary, potrzebuje pieniędzy, wiesz, że on ma na koncie pieniądze, ty potrzebujesz i tłumaczysz mu, dlaczego ta sytuacja jest ważna dla ciebie. On mówi, stary, nie, nie, nie mogę ci pomóc. Pewnie jeżeli to jest przyjaciel, to nie skończy się na nie, tylko powie ci, wiesz co, ja może i będę ci pomógł, ale powiem ci wprost, moja żona, to jest dla niej poczucie bezpieczeństwa. Bo wiesz, te, te, teraz na chwilę przerwam tę historię. Czasami to tak jest, że ty masz, jesteś w bliskiej relacji, tak, z kimś, ale niekoniecznie wasze żony są też w bliskich relacjach. To jest zupełnie normalna sytuacja. Nie zawsze, tak, to musi być tak, że ty jesteś z kimś przyjacielem, a twoja żona z przyjaciółką, z jego żoną. No i mój, wiesz, no, moja żona to jest dla niej poczucie obiecami, że tych pieniędzy nigdy nie ruszymy, chyba że będzie zagrażało zdrowiu i życia naszym albo naszym dzieciom. Dlatego nie mogę ci pożyczyć. Może jak to jest przyjaciel, to jeszcze wymyśli jakiś sposób, do kogo mógłbyś pójść albo co, cokolwiek, ale ty wiesz, że to jest twój przyjaciel, więc powiedz, stary, nie ma problemu, szanuję to. To jest naprawdę niesamowite mieć takie relacje, w których ty masz prawo odmówić, druga osoba też i wasza relacja nie jest zaburzona. Oczywiście też nie mówimy tu o ekstremum, że ktoś cały czas odmawia, cały czas bierze od ciebie i cały czas odmawia tobie, tak? No ale to rozumiemy, że to nie jest, nie jest przyjaciel, tak? Ale ogólnie chodzi o to, że Czasami boimy się wyrazić prośby. Ja nawet nie widziałam tego w sobie, ale jak przychodziłem w swój trening interpersonalny, to wtedy jedna z osób powiedziała mi tak. Andrzej, a czemu nie mówisz tak naokoło? Yy, graliśmy tam różne scenki, tak, żeby zobaczyć, jak reagujemy w takich sytuacjach. I była taka scenka, kiedy ja miałem zapytać za pomocą pięciu wyrazów o osobę, którą której syn trafił do szpitala. Więc miałam zapytać, a ja wymyśliłem coś takiego. Mam nadzieję, że synowi jest lepiej. I miałam z tym problem, bo było sześć wyrazów, więc się śmiałam, czy może być sześć wyrazów. Mam nadzieję, że synowi jest lepiej. A ta osoba mówi, słuchaj, ale czemu ty tak mówisz? Ja mówię, no bo tak chyba jest najprościej. A ona mówi, nie, masz zapytać. Ja naprawdę przed nie zauważyłem. Zapytaj, jak Czuje się Twój syn. Pięć wyrazów. I ja wiem, że jakby teraz poza kontekstem mówisz, no ale o czym Ty mówisz? Zobacz, jak bardzo często nie umiemy zapytać wprost. Zapytanie wprost jest, pytanie jest też prośbą. Jak czuje się Twój syn, to jest prośba, powiedz mi. Wprowadź mnie trochę w Twoje życie. Otwórz się przede mną. Hmm? Więc... Mówienie wprost, pytanie wprost, jeżeli czegoś potrzebujesz, mi zawsze się kojarzyło osobiście z ludźmi, którzy uważałem za bezczelnych. Niektórzy z nich byli bezczelni, to prawda. Przychodzili i mówili, słuchaj Andrzej, poróż mi samochód. Ja mówię, stary, nie, nie pomogę ci. A czemu mi nie pomożesz? Ja mówię, no nie znamy się na tyle. No co, nie ufasz mi? No tak, nie ufam ci. No stary, jak możesz mi nie ufać? Przecież... OK. okej. Nie masz bliższych osób, które mają samochody? Jeżeli masz, to idź do nich. i oni ci pożyczą. Ja ci nie ufam. Czasami musimy tak powiedzieć, bo jeżeli tak nie powiemy, ci ludzie za głęboko wejdą w nasze życie, tak? Ale też chodzi o takie prośby, jak jeden mój znajomy, w Polsce to jest taki mało znany zawód, tak? Nawet nie ma go żeby tak na oficjalnej liście zawodów, natomiast on tak zarabiał przez ponad rok w swoim życiu, że dla jednej fundacji był fundraiserem, czyli zbierał fundusze i dostawał jakiś procent od każdego zbieranego funduszu. I on mówi, że chodzenie i proszenie ludzi, I kiedyś przyszedł do jednego przedsiębiorcy, wiedział, że on ma dużo pieniędzy, bo oni potrzebowali wtedy jako fundacja 20 tysięcy, on zaczynał, też jego background był taki, że on nigdy nie miał do czynienia z dużymi pieniędzmi i to był bardzo zamożny człowiek i ten człowiek, yy, Nauczył go bardzo ważnej lekcji. Wyglądało to tak, on przede i mówi, spotkał się z nim, umówił się i jakby wcześniej w mailu wyraźnie napisał, o co chodzi. Przyszedł do tego człowieka, usiedli razem i mówi do niego tak, no że właśnie to jest tu fundacja, coś tam, ten. Ten człowiek w pewnym momencie mu przerwał i to tego mojego znajomego, który jest bardzo relacyjny, tak wbiło tak trochę w ziemię i, i ten mu przerwał i mówi, y, słuchaj, wiesz co, ja wiem, po co przyszedłeś, wszystko jest w porządku, ja chętnie wam pomogę, powiedz mi tylko ile. I on przez to, że to tak zostało zerwane, że tak się poczuł trochę zaatakowany, powiedział 1000 y, zł. To tak ledwo mu to przez usta przeszło. Mówi, słucham? No i ten już myślał, czy nie powiedzieć 500 zł, tak? No i mówi, no 1000 zł chciałem prosić, znaczy, no zawsze może być mniej. I on wtedy zatrzymał się chwilę, bo już tak chciał wstać z fotela, zatrzymał się i mówi tak, wiesz co, za długo żyje na tym świecie, żeby uwierzyć, że ktoś tak bardzo się denerwował, jak ty, żeby poprosić o tysiąc złotych. O ile mnie chciałeś poprosić? Mówi, nie, no nie, ja wiem, że przesadzi. Mówi, o ile, jak tu przychodziłeś? No, o 10 tysięcy. Mówi, o 10 tysięcy złotych i Tak, tak, ja wiem, że to za dużo, ale jak w czasie rozmowy zdałem sobie, mówi, czekaj, czekaj, spokojnie. Ile potrzebuje wasza fundacja? Mówi, 20 tysięcy. Na taki i taki projekt. Jutro będziecie mieli te pieniądze. I mówi, a ty naucz się jednego. Szczególnie w zawodzie, który wykonywiesz. Mówi, ja wiele lat mieszkałem w Stanach. W Stanach to jest normalne, że y, tak się przychodzi i się mówi wprost. Taki mamy projekt, taką mamy sumę, ile można wspomóc. I zaczął go uczyć. Mówi, proś. Mów wprost. Więc masz prawo poprosić, ale masz prawo też uszanować, że druga osoba może odmówić. Czwarte. Czwarte to prawo. Bywają sytuacje między ludźmi, w których kwestia praw nie jest oczywista. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania i wyjaśnienia problemu z drugą osobą. Czasami jest tak, że to nie jest takie oczywiste. Że możesz mówić, no słuchaj, ja się spodziewałem, że mi pomożesz, bo ja ci zawsze pomagam. Tak ktoś mówi, no wiesz, gdybyś mi nie pomógł, ja bym się nie obraził, a teraz ty się obrażasz, że ja ci nie pomagam. I jakby to nie jest oczywiste. Tak? Mogłeś tego w taki sposób nie widzieć. Albo nie jest dla ciebie oczywiste, nie wiem, często ludzie, tak, kiedy się pobierają, e, zamieszkują razem, i myślą sobie, że pewne rzeczy są oczywiste. Pamiętam, jak moi znajomi opowiadali taką historię, że mm, umówili się tak, że będą obowiązki dzielić na pół. Jak nie mieli dzieci, i mieszkali razem. No i było tak, że akurat oboje dosyć dobrze gotowali, więc z tym nie było problemu. Natomiast chodziło o pranie. No i ona robiła pranie w jednym tygodniu, a w drugim. I minia jeden dzień, ona mówi, pamiętaj o praniu. No i no pamiętam. Mija drugi dzień, a on mówi, pamiętaj o praniu. On mówi, no pamiętam. Mija trzeci dzień, a on mówi, nie, mam tego dosyć. Jak była moja kolej, to ja prałam, a jak jest twoja kolej, ty nie pierzesz. On mówi, ale o co chodzi? I okazało się, że ona z domu wyniosła coś takiego, że pierze się codziennie. A on wyniósł ze swojego domu coś takiego, że w sobotę poświęca się więcej czasu na przepranie wszystkiego. Dwie różne strategie, ale on, wiesz, czasami trzeba rozmawiać. Znaczy, zawsze warto rozmawiać, Choć nie z każdym warto rozmawiać. To jest inna rzecz i jak żyjesz trochę lat na świecie, to wiesz, że czasami pewne rzeczy trzeba odpuścić i, i o tym też będziemy mówić, kiedy i jak odpuszczać. Natomiast pamiętaj, że zawsze masz prawo do przeduskutowania i wyjaśnienia problemu. Bo nie rozumiem, dlaczego tak jest, albo moje oczekiwania były inne, albo widziałam to w inny sposób. Nie ma w tym nic złego. I ostatnia rzecz. Masz prawo do korzystania ze swoich praw. Czyli co, co to tak naprawdę oznacza? Masz prawo do korzystania ze swoich praw. Jeżeli te prawa nie są dla ciebie oczywiste, albo widzisz, że zawalasz je tak na co dzień w życiu, to to, co bym zrobił na twoim miejscu, wypisałbym je sobie i codziennie czytał. ok to jest prawa, czyli sposób myślenia, patrzenia wzajemne na relacje. A teraz emocje. Emocje omówię od dwóch stron. Z jednej strony... Omówię pułapki emocjonalne, a z drugiej strony mówię korzyści emocjonalne. Pułapki emocjonalne, czyli dlaczego emocje bywają jak bagno, które nas wciąga w takie niezdrowe, nieasertywne zachowania. Bo to przez emocje najczęściej to przychodzi. Czasami to przychodzi też przez rozum, to za chwilę przyjrzymy się temu, że rozum przez błędne myślenie, co jest dobre, a co jest złe, nas wprowadza w błąd, ale ostatecznym wyzwalaczem, czy w coś wejdziemy, czy nie, są emocje płatki emocjonalne, czyli tak zwany FOG. FOG po angielsku znaczy mgła. I to jest akronim, który składa się z trzech angielskich słów, który pokazuje trzy stany, w których bardzo łatwo poddajemy się zachowaniom nieasertywnym. Wiesz, człowiek we mgle, to jest dla mnie to jest w ogóle świetna metafora. Wiesz, jak człowiek we mgle nie za bardzo wie, w którą stronę iść. Ja kiedyś jechałem we mgle, to było po prostu okropne. Eee, dużo podróżuję, teraz, może już trochę mniej, ale był taki czas, kiedy rozwijałem firmę, kiedy bardzo dużo podróżowałem. I pamiętam, kiedy jechałem w mgle i jechałem właśnie takimi bocznymi, wiejskimi drogami, których jeszcze dobrze nie znałem. Więc powłączałem oczywiście wszystkie potrzebne światła. Jechałem bardzo bezpiecznie, ale bardzo się denerwowałem. Nie chciałem wtedy dzwonić. W ogóle nie znoszę tak, jak ktoś pisze SMSy czy dzwoni. Poza sytuacjami, kiedy ma zestaw głośno mówiący. Ja miałem taki zestaw, ale nie chciałem, nie chciałem dzwonić do mojej żony, była wtedy w ciąży, więc nie chciałem ją denerwować, że jest mi trudno. Nie chciałem dzwonić też do mojego brata, ponieważ wiedziałem, że już jest dosyć późno, a on rano na drugi dzień miał jechać na szkolenie, więc też sobie odpuściłem i zacząłem tak sam do siebie mówić, sam, do si sam siebie uspokajać, ponieważ bardzo się bałem. I mgła powoduje to, że człowiek czasami jest w takich zachowaniach nieasertywnych, co, co powodowało we mnie lęk. I co powoduje lęk w takich zachowaniach? We mnie lęk powodowało to, że ja nie rozumiałem, gdzie jestem, gdzie jadę, czy jadę dobrze, czy zaraz się nie stoczę, jeszcze było trochę ślisko. I tak samo jest to, że czasami czujemy właśnie dlatego mówię o emocjach czujemy, że coś jest nie w porządku, ale nie umiemy tego wyjaśnić. A więc, F, pierwsza literka z tego akronimu, Fear, czyli lęk. Pytanie, czego się obawiasz. Tak mówiliśmy o tych głównych obawach, ja teraz nie będę do tego wracał. Ale warto zadać sobie pytanie, czego się obawiam w tej relacji? Druga rzecz, co najgorszego może się stać? Czyli popuść sobie, tak jak ktoś mówi czasami w takim negatywnym, nie, nie, nie, nie, nie umiem sobie tego wyobrazić, że on ode mnie odchodzi. Okej, okay? ale pozwól sobie, niech twoja wyobraźnia popłynie. Był taki moment w moim życiu, yy, kiedy no, trochę to było przesadzone z mojej strony, ale tak się wtedy czułem, więc te emocje czasami zaciemniają nam, albo za bardzo koloryzują nam rzeczywistość, ale wtedy u mnie zaciemniały tą rzeczywistość. Chodzi o to, że był taki czas w moim życiu, kiedy ja sobie myślałam, że być może skończę jako bezdomny. I co wtedy? Nie będę miał z czego żyć, gdzie mieszkać. I wtedy naprawdę przeszukałam sobie... Większość dużych miast w Polsce w internecie i zobaczyłem, że są zjadłodajnie, yy, są jakieś miejsca, gdzie można wykonywać jakieś prace społeczne i za to dostać yy, wigdy, opierunek, jak to się kiedyś mówiło. Więc to mi zaczęło uspokajać. Pozwól sobie, po pierwsze, to jeżeli sobie pozwolisz, że zaczniesz przyglądać się temu, co najgorsze może się stać, to też uspokoisz siebie, bo zobaczysz, że nawet jeżeli pójdzie to w tą stronę, którą uważasz za najgorszą, to Ty sobie jednak z tym poradzisz. I trzecia rzecz, jak możesz się przygotować. Tak? Czasami myślisz że rozmowie i mówi sobie, no dobrze, a jak to, to będzie trudna rozmowa z moim przełożonym, że nie dostaję podwyżki, co więcej, obawiam się, że jak porozmawiam, to on mnie zwolni. Hmm? Może tak być, więc się przygotuj do tego i dopiero jak jesteś gotowy, zacznij rozmawiać. Czasami przesadnie zwlekamy, mówimy, ciągle nie jestem gotowy. Porozmawiaj z kimś. Niech ten ktoś z boku stwierdzi, czy jesteś gotowy. Więc lęk to jest to, że poddajemy się, bo się boimy. I tu są pytania. Czego się obawiasz? Co najgorszego może się stać? Jak możesz się na to przygotować? Drugie z tego akronimu, druga litera O, jak obligation, czyli obowiązek. Mamy to poczucie, że to jest nasz obowiązek. I wiesz, żyjąc w poczuciu, że to jest twój obowiązek, musisz zweryfikować, czy rzeczywiście jest to twój obowiązek. Ja jestem z tego pokolenia, w którym ja przez lata myślałem, że poczucie obowiązku to jest bycie posłusznym rodzicom. Jakby to ma swoje pewne uzasadnienie, ale aż do tego stopnia, że w dorosłym życiu przejąłem pewne wartości, które były wartościami moich rodziców, a nie moich. I myślałem, że Przyjąłem to wartości dopiero później, kiedy jakby sam miałem taką swoją terapię przygotowującą do tego, żeby być instruktorem terapii uzależni. Dopiero tam odkryłem, że pewne moje poczucie, że co jest moim obowiązkiem nie było moim, tylko moi rodzice uważali, że pewne rzeczy są moim obowiązkiem i ja to przyjąłem i żyłem taki przytłoczony tym. I teraz nie mówię, że nie mamy żadnych obowiązków, bo to jest inna sprawa. Mamy pewne obowiązki. Ale czasami bierzemy na siebie za dużo i czujemy, że to jest nasz obowiązek. a szczególnie w sytuacjach takich e, nieasertywnych. No, ja mam jakiś tam, do, docieram do kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie przez swoje artykuły, nagrania w mediach społecznościowych i czasami ktoś do mnie pisze i mówi Andrzeju, no tutaj chciałbym, bo mam właśnie promocję i ta promocja kończy się za trzy dni, więc pójść teraz informację swoimi kanałami. I tu jest dla mnie kilka rzeczy. Po pierwsze, ktoś, co, ktoś, z kim nie mam bliskiej relacji, albo czasami ktoś, którego po prostu w ogóle nie znam, tak? Mówiliśmy wcześniej w tych prawach, że on ma prawo mi o to poprosić, ja mam prawo odmówić. Ale tak sobie myślę, okej, okay. ten człowiek mówi, za trzy dni mi się kończy promocja. Ja mu nie puszczę tego, ponieważ ja mam swoje rzeczy, które robię. Takie rzeczy uzgadnia się wcześniej. I czasami ci ludzie, kiedy ja mówię, nie, nie zrobię tego, nie tłumaczy się, po prostu... E, pisze, że nie. E, kiedyś musiałem się tłumaczyć, więc jak się tłumaczyłem, to ludzie zaczęli z tym e, dyskutować i to było paranoiczne. Później napisałem taki znaleziony sobie wytryk i pisałem z oczywistych powodów się nie zgodzę, więc czasami ludzie pytali, jakie to oczywiste powody i znów się tłumaczyłem. i powiedziałam dziękuję za propozycję, nie skorzystam. I pamiętam, jak jedną osobę powiedział, Andrzej, to nie jest propozycja, to jest sprawa mojej życia i śmierci, przecież jeżeli ten program mi nie pójdzie, bo ja tutaj zainwestowałam i teraz chcemy, żeby to stop. Ja nie będę na siebie brał czyjejś niekompetencji, tego, że ktoś się nie przygotował, nie przemyślał i teraz jest rozpaczony. To nie jest mój obowiązek. Kiedyś myślałem, że kiedy ktoś jest w potrzebie, to to jest mój obowiązek, żeby mu pomóc. Nie, to jest mój przywilej, z którego mogę, ale nie muszę skorzystać. Druga rzecz. Jeżeli się okaże, że to rzeczywiście jest twój obowiązek, że w jakiś sposób, czy w pracy ustaliliście, że to jest twój zakres obowiązków, Często to tak jest w pracy, tak? Coś ustalicie, że, yy, czasami weryfikuje stanowiska pracy. Czyli coś było ustalone wcześniej, że jest tak? yy, konieczne dla tej osoby, że ta osoba po prostu musi to wykonywać jako swój obowiązek, ale później ten zakres tych obowiązków się poszerza, nagle ta osoba wykonuje więcej i jeszcze dodatkowo ma tam to wykonywać. I czasami, kiedy dokłada się obowiązku, to się mówi, dobrze, to będą twoje nowe obowiązki, ale później się domaga jeszcze tych starych obowiązków. Więc warto jest renegocjować te rzeczy. Warto rozmawiać jeszcze raz o tym. Tutaj w pracy warto renegocjować. Natomiast w takim życiu osobistym czasami warto zobaczyć, czy nasza relacja nie opiera się tylko na poczuciu obowiązku. No ja rozumiem, że ktoś zwykle jak, szczególnie jeżeli masz problem z tym, jeżeli to poczucie obowiązku, tak, ten, ten stan emocjonalny to jest mój obowiązek, ja muszę, jest w tobie silny, to prawdopodobnie w tym momencie walczy ze mną, ja walczyłem, kiedy ja byłem po drugiej stronie, bo akurat poczucie obowiązku to we mnie było takie silne. Więc możesz mówić tak, dobrze, to co, moi rodzice będą chorzy, ja nie będę do nich jeździć. Ja nie mówię o tym. Jeżeli uważasz, że co jest twoim obowiązkiem i czasami się go podejmujesz, czy podejmujesz się go wtedy, kiedy to jest twoim obowiązkiem, to ja nie mówię, że to będzie łatwe, lekkie i przyjemne. Ja tylko mówię, że czasami bierzemy na siebie za dużo. I czasami musimy popatrzeć, na, czy pewne relacje nie opierają się tylko na poczuciu obowiązku. Że my myślimy, że musimy coś dla kogoś robić, a ten ktoś niekoniecznie y zrobiłby coś dla nas, albo my niekoniecznie uważamy na dzisiaj, że to dalej jest prawdą, że ta cała relacja, gdyby nie poczuć obowiązku, w ogóle byśmy jej nie chcieli, nie mieli. Warto to przemyśleć. Więc czy rzeczywiście to jest twój obowiązek? Czy możesz go renegocjować? Czy ta relacja opiera się tylko na poczuciu obowiązku? I ostatnie, G, czyli guilty, czyli wina. Czasami są sytuacje, w których rzeczywiście człowiek zawinił. Po prostu tak jest w życiu. Pamiętam, kiedy pracowałem w środku dla ludzi uzależnionych i było tak, że w ostatnim miesiąc przed wyjściem ci ludzie wyjeżdżali na tydzień czasu i po tygodniu wracali. Oczywiście codziennie mieli się tam zgłaszać do osoby, która miała z nimi rozmawiać, tak zobaczyć, yy, czy nie nadużywali substancji, psychoaktywnych, kiedy przyjeżdżaliśmy też badaliśmy ich, krew i mocz i rozmawialiśmy z takim człowiekiem, który sam wprost powiedział, no zapiłem moja wina i tak dalej. I kiedy rozmawialiśmy, ja i taki drugi, bardziej doświadczony terapeuta, ja cały czas czułem, że kurczę, no, no dobrze, no zawinił, no ale taka sytuacja, przyjechał, była trudna sytuacja, że ona powiedziała, że się z nim rozwodzi, dzieci nie chciały się z nim widzieć, powiedzieli, że przez pół roku jak był we środku i dzwonił do nich i pisał, to oni tak tylko odpisywali, żeby, żeby mu pomóc wyjść na prostą, ale jak już widzą, że wyszedł na prostą, to musi sobie radzić sami. I, no i tak mi go żal było i coś. I w pewnym momencie ten doświadczony terapeuta przerwał mu i mówi słuchaj, ja mam takie poczucie, że ty rozmawiasz z nami trochę w ten sposób, że e, powiedzcie mi, co mam zrobić, żebym się nie czuł winny. I on tak się uśmiechnął, mówi no właśnie, no właśnie, bo sami widzicie, że to przecież nie moja wina. Ten terapeuta się uśmiechnął mówi, wiesz, dlaczego czujesz się winny? Ten z takim zaciekawieniem mówi tak. Powiedz dlatego, że jesteś winny. Zawiniłeś w tej sytuacji. Sytuacja była trudna, rozumiem, są pewne okoliczności, które na to wpłynęły, ale ty podjąłeś decyzję, że w tych okolicznościach miałeś osobę tak zwanego sponsora, to się nazywa tak. Nie chodzi o sponsorowanie fizyczne, tylko człowieka, który poświęci czas kiedyś trudno, miałeś takiego sponsora na miejscu. Nie poszedłeś do niego, wybrałeś pójść do baru. Więc. Pierwsze, kiedy mamy takie poczucie winy i dlatego nie jesteśmy asertywni, to jest pytanie, czy rzeczywiście zawiniliśmy. Druga rzecz. Jeżeli zawiniliśmy, to jest pytanie, czy naprawiliśmy popełnione zło. No, czasami nie do końca się da naprawić. Czasami to jest proste, jak coś materialne możemy naprawić albo oddać pieniądze. Możemy kogoś przeprosić, tak, ale ktoś może nie przyjąć tych przeprosin. No, Pytanie jest tylko, czy my ze swojej strony zrobiliśmy wszystko. Tak jak ten człowiek mówi, no ale jak oni mogli mi odrzucić po pół roku. I tak, kontynuuję tą historię, którą opowiadałem przed chwilą. I ten terapeuta powiedział do niego, stary, bądź realistą. Oczywiście, oczywiście, że pierwsza rzecz jest taka, że ty przez pół roku teraz się starałeś, pisałeś do nich, robiłeś wszystko super. Ale przypomnij sobie, co robiłeś przez poprzednie 23 lata. Ile przez ciebie wycierpieli. Zobacz, że oni stanęli jednak po twojej stronie, bo powiedzieli ci, stary, zobacz, pół roku byli dla ciebie mili. Po pół roku powiedzieli, masz miesiąc, przygotuj się, nie masz wstępu do domu. Może... i on mówi, ale ja naprawdę, mówi, zdaj sobie czas. Akurat ta historia skończyła się dobrze w tym znaczeniu, że rodzina zobaczyła prawdziwą przemianę tego człowieka, i rzeczywiście dzisiaj są rodziną i świetnie funkcjonują. Więc to jest drugie pytanie, czy naprawiłem wyrządzone zło, a trzecie, czy przerwałem spiralę obwiniania. Wiesz, to jest ciekawa rzecz. Pamiętam, kiedyś pracowałem w takiej fundacji, jeden z ludzi po miesiącu pracy powiedział, że chce się ze mną spotkać, zaczęliśmy rozmawiać. Myślałem, że tak, chce mi lepiej poznać, I on zrobił to bardzo fajnie. Czyli powiedział mi co dobrego widzi w mojej pracy i powiedział, co mu się nie podoba. Zaczęliśmy rozmawiać, niektóre rzeczy nie wiem, powiedział, a to rozumiem lepiej, niektóre mieliśmy sporne zdania, ja uważałem, że to było w porządku, on uważał, że nie, a niektóre były takie, szczególnie tam dwie, e, za które go przeprosiłem. Ok, minął dziś mniej więcej kolejny miesiąc i ten człowiek znowu się ze mną mówił na rozmowę. I zaczyna, że ok, utwierdził się w tym, że tutaj dalej jestem solidny, punktualny, że dotrzymuję słowa, że jestem przygotowany na spotkania, ale ma do mnie sytuację. I zaczyna od tych samych sytuacji, które rozmawialiśmy już miesiąc wcześniej. Więc ja, taki zdziwiony, mówię do niego, ey, ey, czekaj, czekaj, czekaj. Ale o tych sytuacjach, że rozmawialiśmy miesiąc wcześniej. On się uśmiecha, patrzy mi prosto w oczy, mówi, no tak, rozmawialiśmy, ale przecież one się wydarzyły. No, zdębiałem wtedy. I on tak, potem mieliśmy trzecie spotkanie i on tak znowu, ja on powiedziałem w pewnym momencie, stop. Nawet jeżeli popełniłem tam zło, przeprosiłem cię, mówiłeś, że w tamtych sytuacjach przeprosiny wystarczą, nic więcej nie muszę robić, nie pozwolę na to, żebyś ciągle do tego wracał. Więc musimy też umieć przerwać tą spiralę i nie pozwolić, żeby ktoś nas ciągle obwiniał, Ok, zrobiliśmy zło, ok, naprawiliśmy, albo jesteśmy w trakcie ciągle naprawiania zła, ale nie możemy ciągle pozwolić się tym szantażować. Więc przy winie, czy rzeczywiście zawiniłem, czy naprawiłem wyrządzone zło, czy przerwałem spirale obwiniania. Te trzy rzeczy, lęk, nadmierne poczucie obowiązku i nadmierne poczucie winy, to są trzy główne motywatory, te najgłębsze w nas, które uruchamiają to, że wchodzimy w postawy nieasertywne. Kiedyś y, czytałem biografię Walta Disneya i zaczynała się ona od takiego wprowadzenia, że kiedy otworzono Disneyland, ktoś z dziennikarzy, rozmawiając z człowiekiem, który, robiąc wywiad z człowiekiem, który wtedy zajmował się Disneylandem i y, wszystkim miał tą całą spuściznę po Walcie Disneyu, powiedział mu tak, skoda, że Walt Disney tego nie widział. A ten mu przerwał i powiedział stop, stop, stop. Walt Disney to widział i właśnie dlatego to powstało. On to wymyślił, ale już nie dożył czasu, kiedy to powstało. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że bardzo, ale to bardzo ważne jest to, żeby widzieć korzyści, jakie będziemy mieli, kiedy podejmujemy się czegoś trudnego. A bądźmy szczerzy, podejmowanie się trudu, bycia osobą asertywną w sytuacjach, w których przyzwyczailiśmy siebie i innych, do bycia nieasertywnym jest trudne. Więc jakie to są korzyści emocjonalne, tak? Jakie korzyści odniosiemy w naszych emocjach, jeżeli będziemy osobami asertywnymi, jeżeli nauczymy się asertywności? Będzie trudno, będzie ciężko, nie wszystko nam wyjdzie, niektórzy opuszczą nasze życie, niektórzy się obrażą w pewnych sytuacjach, możemy być nawet, nie wiem, w problemach finansowych przez jakiś czas. Ostatecznie są trzy główne korzyści. Pierwsze. Poczucie wewnętrznego spokoju. Wynika z działania zgodnego z nami samymi. Co znaczy to poczucie wewnętrznego spokoju? W szkole średniej byliśmy w klasie maturalnej i było tak, że mieliśmy WF taki, no, da, dawne czasy, tak, szkoła, gdzie było więcej uczniów niż mogła pomieścić i była sala gimnastyczna dzielona na pół i my mieliśmy z jednym WF-istą, a druga klasa z drugim WF-istą i kiedy kończyły się zajęcia, tamta klasa wyszła, i zobaczyła małego Fiata, i myślała, że to jest samochód y, ich WF-isty, i postawiła go tak między, przeniosła go tak, no wiesz, to było technikum elektryczne, silni faceci, większość z nas, z, nas, z nich też, tak, bo to inna klasa, ćwiczyła karatę, więc y, też sprawni przenieśli ten samochód między drzewa, także oczywiście nie mógł wyjechać y, i uważała, że to będzie świetny żart, a to był taki złośliwy żart, ponieważ nie lubili swojego WF-isty. Natomiast okazało się, że samochód jest naszego wf -isty. Oni kupili dwa takie same samochody. I on się wkurzył i myślał, że to my zrobiliśmy. I całej naszej klasie powiedział, że będzie miała trójkę na świadectwie naturalnym. Nasza wychławczyni, kochana, wspaniała kobieta, stawiła się za nami, rozmawialiśmy i on powiedział, dobrze, ale nie chciał tak do końca ustąpić, więc powiedział, że zrobi w ten sposób, że jeżeli ktoś przyjdzie i ile pompek zrobi, taką ocenę dostanie. To już były te oceny od 1 do 6, kiedy byłem w klasie maturalnej, czyli jak zrobisz, czyli że trzymasz na pewno, tak jak zrobisz 4 pompki, to dostajesz czwórkę, jak 5 to piątkę, jak 6 to 6. Umówmy się, w klasie maturalnej, to było techniką, więc mieliśmy około 20 lat, zrobić 6 pompek umiał nawet człowiek najmniej sprawny fizycznie. Ja powiedziałem, że ja tego nie zrobię. Kilku nas tak powiedziało. Ostatecznie skończyło się tym, że tylko ja nie poszedłem. I wychowawczyni mówi, słuchaj, że mnie Andrzej, no on się uparł wiesz, no rozumiem Ciebie, ale wiesz, to chodzi o świadectwo naturalne i tak dalej. Ja powiedziałem akurat, WF nie był istotny dla mnie, e, tak bardziej może ambicjonalnie, ale to miałem większe ambicje, powiedziałem, nie. Ja tego nie zrobiłem, dlatego ja tam nie pójdę. Okej, okay, na świadectwo naturalne mam trzy z WF-u. Wiesz, o trójce zapomniałem, nigdy w życiu nikt się tego nie doczepiał, natomiast duma, takie poczucie wewnętrznej satysfakcji było. Oczywiście było mi przykro, że najsłabszy uczeń w klasie miał szóstkę, a ja miałam trójkę, ale czułem ten wewnętrzny spokój. I to jest coś, dlaczego warto być w zgodzie ze sobą. Druga korzyść emocjonalna, poczucie wewnętrznego spełnienia. Poczucie wewnętrznego spełnienia wynika z realizowania celów, które są wartościowe dla nas. Mam takiego znajomego, który zarabia na życie, robiąc różne takie pokazy dla małych dzieci w przedszkolu. I pamiętam, jak opowiadał mi taką sytuację, że był w jakiejś miejscowości i wcześniej zgodził się, że jeszcze wieczorem zrobi dla świetlicy środowiskowej taki darmowy pokaz. Takie różne zabawy, y, trochę iluzji, fajne rzeczy generalnie. I mówi, był w tych szkołach i w pewnym momencie no, było tego dużo i okazało się, że w tej świetlicy coś tam się jeszcze wydarzyło, y, że jakieś no musieli porozmawiać z tymi młodymi ludźmi, bo oni coś tam narozrabiali, że godzinę później miałby się zacząć seans, więc on już nie mógł zdążyć na pociąg, więc musiałby jeszcze przenocować i to na swój koszt. No i ci organizatorzy powiedzieli, słuchaj, no rozumiemy, możesz jechać do domu, no taka sytuacja, przepraszamy, że no, miał to robić non-profit. on powiedział, słuchajcie, ja zostanę. Mówi, to są dzieci z różnych środowisk, ja wiem, że one rozrabiały trochę, ale ja zostanę. Został i zamiast takiego tam 40-minutowego chyba minutowego programu, który miał normalnie, zrobił dla nich prawie dwa razy dłużej. Dzieci były przeszczęśliwe i on mówi, siedział tam w hotelu, był padnięty, nie mógł długo zasnąć, bo długo czekał, emocje, wszystko. Wiedział, że na drugi dzień z samego rana musi wstać, jechać pociągiem, że mniej zarobił przez to, że w hotelu yy, tutaj sobie zarezerwował, że przepadł bilet, który miał wcześniej zarezerwowany, ale mój w środku miał poczucie wewnętrznego spełnienia. Mówi, dla takich chwil żyję, żeby móc takim dzieciom, które być może nie mają za dużo radości w życiu, dać trochę radości. I trzecia rzecz, poczucie ekscytacji przyszłością. Ono wynika ze znajomości naszych marzeń, do których dążymy. Widzisz, to jest to, co mówiłem o Waltzie Disneyu. Jeżeli jest, zaczniesz być asertywny, to zaczniesz coraz bardziej rozumieć, czego ty naprawdę chcesz w życiu. To nie mówię w tym znaczeniu aroganckim, egoistycznym, że nie liczą się inni. Liczą się oczywiście, nasi najbliżsi dla nas się liczą. E, I dla, często kiedy budujemy przyszłość, to budujemy ją w takim myśleniem, jak mówi jedno z powiedzeń, że gdybym miał zasadzić m, jakieś ziarno i wiedział, że z tego ziarna wyrośnie dąb, pod którym moje dziecko będzie bawić swoje dzieci, to chętnie bym to zrobił, nawet gdybym sam tego nie doczekał. Oczywiście. Ale chodzi o tą przyszłość. My sami wiemy, co wtedy, co my chcemy. Jaką chcemy rzeczywistość, jaką chcemy przyszłość. I taki jeden z kluczowych momentów w moim życiu, czy naszym życiu rodzinnym był właśnie taki, kiedy no to był bardzo bolesny okres, trwał około dwóch lat, kiedy no, różni ludzie opuścili nasze życie, czy my zdecydowaliśmy opuścić pewne relacje, ale w zamian za to zaczęliśmy to bolało, zaczęliśmy bardziej weryfikować nasze życie, ludzi, których dopuszczamy do naszego życia, zaczęliśmy myśleć, co my naprawdę w życiu chcemy. I kiedy zaczęliśmy to odkrywać, to, co my naprawdę w życiu chcemy, to to doprowadziło do tak wspaniałych zmian, że dzisiaj mogę tylko powiedzieć, wow, super, że byliśmy asertywni. Trudno, cierpieliśmy. To było trudne, to było bolesne, trochę jak mówią Włosi, tak, że E, najbardziej słodkie winogrona są po najbardziej surowych zimach, to trochę tak, my przeżyliśmy taką zimę, tak, e, i było bardzo trudno, ale przez to zobaczyliśmy bardziej, mogliśmy zdefiniować, co my naprawdę chcemy, a czego my nie chcemy, i kiedy zaczęliśmy wybierać to, co my chcemy, to doprowadziło do wielu zmian. Specjalnie mówię tu na dużym poziomie ogólności, ponieważ, nie, niektórzy nie znacie, czy niektóre... Rzeczy są na tyle wyraźne, że moglibyście dopytać, a to tacy ludzie byli, a to może ci... Nie chcę o tym mówić. To jakby nie jest istotne teraz. Istotne jest to, że im bardziej żyjesz w zgodzie ze sobą, tym bardziej mm, widzisz swoją przyszłość, swoje marzenia i czujesz takie ekscytacje, kiedy myślisz o przyszłości, bo wiesz, do czego dążysz. A więc trzy główne korzyści emocjonalne. To poczucie wewnętrznego spokoju, które wynika z działania zgodnego ze sobą. To poczucie wewnętrznego spełnienia, które wynika z realizowania celów wartościowych dla nas. I to poczucie ekscytacji przyszłością, które wynika ze znajomości naszych marzeń, do których dążymy. Dzięki. To była dłuższa część niż ta pierwsza, wprowadzająca. Chcę ją zakończyć słowami, które przypisywane są różnym ludziom. Nie wiem, kto je powiedział, więc to nie jest istotne. Istotne jest to, co ten człowiek powiedział. czy Ta osoba płci żeńskiej, tak powiedziała.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 I pamiętam taki moment, kiedy prowadziłem szkolenie. Z mojej perspektywy, 13 lat prowadzenia firmy, to było najgorsze szkolenie, jakie poprowadziłem. Nie w takim znaczeniu, że ja byłem nieprzygotowany. Nie zdarzyło się, żebym nie był, przyjechał nieprzygotowany na szkolenie, tak? Natomiast z tej perspektywy, że grupa była za, na mnie zamknięta, nie chciała tego szkolenia, była do niego zmuszona, a z drugiej strony ja nie potrafiłem przebić się i dotrzeć do serc tych ludzi. Nie udało mi się. Tak czasami grupy były negatywnie nastawione. Udało mi się przebić. W tym wypadku nie. I pamiętam, że kiedy kończyłem w kontekście tego, myślałem przeczytać im ten fragment czy nie. Ale pomyślałem sobie: ok, przeczytam. Może się komuś przyda. Przeczytałem. Jedna osoba. Tym zakończyłem to szkolenie. Jedna osoba wychodząc tak przechodząc obok mnie idąc tam właśnie ze swoim kolegą. Yy, z taką kpiną, yy, tak, bo ta kartka akurat leżała, tak, to, ja to czytałem, ta kartka leżała na stole, ja się pakowałem, pokazała koledze tą kartkę i mówi, właśnie poczułam całą swoją zajebistość. To było bardzo cyniczne. Wie ok. Yy, było mi przykro, ponieważ ten fragment dla mnie dużo znaczył, ta osoba to wykpiła, ja poczułem to trochę personalnie, ale okej, okay. skończyło się to szkolenie. I pamiętam, jak dwa tygodnie później prowadziłem szkolenie akurat z tego samego tematu, czyli też asertywności i przeczytałem dokładnie ten temat, do, do, dokładnie ten cytat. I pamiętam, akurat to szkolenie było takie, że jeszcze tam nocowałem, więc poszliśmy wspólnie na kolację, po kolacji jedna osoba do mnie przyszła i pyta, czy może tą kartkę sobie tam zdjęcie zrobić. Ja mówię, że tak. I ta osoba mówi, wiesz co, kiedy to przeczytałeś, ja Poszłam do ubikacji, rozpłakałam się i zaczęłam opowiadać o, swoje, o swojej sytuacji życiowej. Mówi, to słowo absolutnie było jak balsam na moje serce w obecnej sytuacji. Dlaczego opowiadam tą historię? Dlatego, żeby Ci pokazać, że Ty wybierasz, czy zachowanie innych ludzi na Ciebie wpłynie, czy nie. Za pierwszym razem kiedy to przeczytałem w, te, w tej pierwszej historii, którą opowiadam, pomyślałem miałem takie myśli, już nigdy tego nikomu nie przeczytam. Nie ma co, to jest dla mnie, tak dużo znaczyło to słowo, a ktoś sobie zakpił bezczelnie z tego, nigdy więcej. Ale później, i to, wiesz, to była agresja, to nie była asertyna i później pomyślałem sobie tak, ok. co bym zrobił na przyszłość? Jeżeli widzę, że grupa nie jest otwarta, Pewnie nie przeczytałbym tego na koniec. To nie było, dotoczyło istoty szkolenia. Powiedziałem, OK, z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam za to szkolenie. Koniec. I pomyślałem sobie tak, OK, są grupy, które być może nie zasługują na to, żeby podzielić się czymś, co może mnie zranić. Ale nie będę tego robił, bo być może są ludzie, którzy potrzebują. I cieszę się, że dwa tygodnie później to przeczytałem, że był ktoś, kto przeżył to na tyle, że to było bardzo znaczące w jego sytuacji, życiowej, w której był. To jest to, o czym chciałam się podzielić w tej części. Dzięki za jej wysłuchanie i przechodzimy do części numer 3.